Jest czwartek, 2 kwietnia. Paweł Drost. Dzień dobry. Serwis Trójki przedstawi Małgorzata Maliborska. Jedna osoba nie żyje, 7 jest rannych. Na autostradzie A4 w Niemczech doszło do wypadku polskiego busa. W tym serwisie też Jan Paweł II w pamięci Polaków. Kochają bardziej Jana Paweł II niż jego nauczanie. Dziś dziesiąta rocznica śmierci papieża z Polski. Powiemy także o rosyjskich deputowanych, którzy myślą o zakazie wjazdu dla tych cudzoziemców, którzy obrażają ich kraj. Wypadek polskiego busa w Niemczech. Jedna osoba nie żyje. Polska ambasada w Berlinie informuje na Twitterze, że siedem osób zostało rannych. Do tragedii doszło na autostradzie A4 w pobliżu Chemnic. Na razie nieznane są szczegóły. Wiadomo jednak, że poszkodowani zostali przewiezieni do okolicznych szpitali. Otoczono ich też opieką konsularną. Mija dziesiąta rocznica śmierci Jana Pawła II. Kardynał Wojtyła zmarł 2 kwietnia 2005 roku o 21.37. Polacy mają duży sentyment do Jana Pawła II, chociaż za bardzo nie interesują się nauczaniem papieża. Takie wnioski przedstawił w polskim radiu prorektor papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, ksiądz profesor Krzysztof Pawlina. Jak się przegląda te wszystkie ankiety czy odpowiedzi na te pytania, to młodzi nie znają dokładnie nauki Jana Pawła II, nauczania Jana Pawła II. Ale to, co mówią tak. Jan Paweł II uczył nas, jak kochać i pokazał sobą, jak to robić i to mu się udało. Krótko mówiąc tak, oni kochają bardziej Jana Pawła II niż jego nauczanie. Cezary Łazarewicz wprost mówił w trójce o kulcie jednostki w przypadku papieża Polaka. Jest taki kult jednostki, ale trudno, żeby to tylko były słowa, książki i dyskusje. Ludzie lubią się zbierać wokół rzeczy, które mogą dotknąć. Jak jadę przez Polskę, to widzę te pomniki. Niektóre są piękne, a niektóre koszmarne, ale wszystkie pokazują, że dla tej lokalnej społeczności Jan Paweł II był kimś bardzo ważnym. Michał Szułdrzyński z Rzeczpospolitej przedaczał na naszej antenie przykład niekonsekwencji mediów dotyczący papieskiego nauczania. Z jednej strony dziś na pierwszej stronie w Gazecie Wyborczy czytamy jak trzeba tutaj właśnie przypomnieć nauczanie, przemyśleć, krytycznie spojrzeć na nauczanie Jana Pawła II i Wczoraj w tej samej gazecie na pierwszej stronie był tekst upominający biskupów za to, że przypomnieli nauczanie Jana Pawła II w sprawie in vitro, w związku z tym mam wrażenie, że to trochę pachnie niekonsekwencją. Obchody rocznice są w tym roku zdecydowanie skromniejsze, ale to już wina kalendarza dziś Wielki Czwartek. Wczoraj papież Franciszek nazwał Świętego Jana Pawła II wielkim świadkiem Chrystusa. Dwóch zabitych i 29 osób rannych, w tym cztery osoby w stanie krytycznym, to bilans strzelaniny na Uniwersytecie w Garissa we wschodniej Kenii. Na teren kampusu wdarła się grupa uzbrojonych napastników, która otworzyła ogień zastrzeliła dwóch strażników pilnujących bramę wjazdowej i wdarła się do akademików, w których spali studenci. W mieście zapanował chaos, a z terenu Uniwersytetu napływają sprzeczne wiadomości, mówi telewizji BBC jeden ze świadków tego zdarzenia. Uczelnia została zaatakowana przez uzbrojonych mężczyzn. Na razie nie znamy ich liczby. Na miejscu jest mnóstwo policji i wojska. Skierowano tam karetki pogotowia. Mówi się, że napastnicy wzięli studentów jako zakładników. Nie wiadomo jednak ilu. Słychać strzelaninę i wybuchy. Kampus jest jakieś 2-3 kilometry za miastem. 4 kilometry dalej jest obóz wojskowy i posterunek policji. Na razie nikt nie przyznał się do ataków. kręgu podejrzeń jest jednak powiązana z Al-Kaidą grupa Al-Shabaab, odpowiedzialna za wiele zamachów w tej okolicy. Islamiści z Al-Shabaab kontrolują znaczne obszary na południu i w środkowej części Somalii, gdzie stosują prawo szariatu. Obcokrajowcy, którzy mówią źle o Rosji, nie dostaną wiz. To na razie tylko propozycja. Zgłosił ją deputowany z pro-kremlowskiej partii ojczyzna Aleksiej Żurawliow. Według dziennika i odpowiednie poprawki miałyby zostać zapisane w ustawie o zasadach wjazdu do Federacji Rosyjskiej Deputowany ojczyzny chce, aby rosyjska agencja nadzoru telekomunikacyjnego monitorowała zagraniczne media, w tym internetowe. Jeśli inspektorzy trafią na zbyt ostre wypowiedzi osób publicznych, które uznają za obraźliwe dla Rosji, będą mieli prawo wpisać taką osobę na czarną listę. Podobne pomysły były już zgłaszane wielokrotnie. Rosyjscy deputowani proponowali wpisywanie na listy objętych zakazem wjazdu nie tylko tych, którzy bezpośrednio wypowiadają się źle o Rosji, ale również polityków pochodzących z krajów uznanych przez za antyrosyjskie. Moskwa Maciej Jastrzębski, Polski Radio. To dość odległa perspektywa, ale bardziej optymistyczna niż zakładana wcześniej. Most Łazienkowski, poważnie uszkodzony w czasie pożaru w lutym, ma być przejezdny na przełomie października i listopada. Oczywiście m, pewne roboty będą jeszcze wykonywane później, ale one nie będą miały większego wpływu na możliwość przejechania mostem. Zapewnia wiceprezydent Warszawy, Jacek Wojciechowicz, informuje też, że został już wyłoniony autor projektu. W tej chwili trwa postępowanie na wybór w wykonawcy. Po świętach powinien być wybrany i przystąpić niezwłocznie do pracy. Most nie zmieni się specjalnie po remoncie. Zgodnie z zapowiedziami pojawi się jednak na nim ścieżka rowerowa. To był serwis trójki. Nadal, <śmiech> nadal opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Między innymi we Wrocławiu, to już wiemy. Miejscami w kraju możliwe burze. Dużo chmur, ale od czasu do czasu powinno pokazywać się słońce. Na termometrach 4-5 stopni, tylko w kotlinach górskich najwyżej 3. I wciąż jeszcze silny wiatr. W górach w porywach do 80 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.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 Niesamowita. Przygotowana z wielką starannością. Wędzona bukowo-olchowym dymem. Oryginalnie przyprawiona. Doskonała. Wielkanocna. Szynka. Już teraz w Lidlu.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 Nie tylko szybko usuwa zgadę, ale też osłania żołądek przed czynnikami drażniącymi. Działa podwójnie. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Alu gastrin, hydroksylinowo 340 mg tabletki do rozgryzania i żucia. Objawowo w natwartości soku żołądkowego w uszkodzeniach błony śluzowej żołądka i dwunastnicy wywołanym przez czynniki wżotwórcze w chorobie żołądowej żołądka i dwunastnicy. Przeciwskazania na wrażliwość na lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. nerek podmiot odpowiedzialny bioprofi polska spółka so. W Media Expert, Zyskaj nawet 50% ceny na urządzenia do zabudowy Electrolux. Regulamin promocji na mediaexpert.pl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 Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zbliża się 10.09. Do południa. A przez najbliższą godzinę będą płyty, będą książki, będzie gość i będzie rozmowa. Into... The disco scene. there. when a single DJ. 12,5 minuty po 10 czas na płytę tygodnia SMS 71335 ten numer się Państwu teraz przyda płyta Mary Komasy o tym samym tytule Marek Masa i piosenka z tego właśnie albumu zatytułowana Sweet Revenge sporo skojarzeń filmowych mam przy tej piosence 71335, dwa egzemplarze czekają by kids. Sweet, sweet revenge you won't Chodzi Clint Eastwood. Nie wiem, czy Państwo też mają takie skojarzenie jak ja. Marek Masa, płyta tygodnia w tym tygodniu w trójce przed południem. Pan Tobiasz z Wojciechowic i Pan Krzysztof Suwał otrzymują po jednym egzemplarzu. Do południa. A naszym gościem jest mechanik obróbki z krawaniem, urodzony w rybniku, choć zamieszkały w Sydney, szczęśliwy mąż i ojciec, właściciel żółtej dmuchanej kaczki. Biegacz, rowerzysta, kierowca hulajnogi, długo by wymieniać jednym słowem Michał Kozok. Witaj, dzień dobry. Witam serdecznie. Dwa lata temu zrealizowałeś swoje marzenie i nie chodziło o kupno samochodu. Chciałeś przebyć Amerykę Łacińską z południa na północ, korzystając z sił natury. Taki zresztą tytuł nosi twoja książka opisująca wyprawę, czyli siłami natury. Zanim przypomnimy tę podróż, muszę zapytać, czy kiedy teraz bywasz w supermarketach, żeby tak normalnie zrobić zakupy, gdzie w użyciu są te duże wózki sklepowe, to korcicie czasem, żeby skoczyć na nie i przejechać się kawałek jako pasażer? Przyznał, że tak, że powracają wtedy wspomnienia, jak zdarzyło mi się w Podagonie właśnie wyjechać takim wózkiem ze sklepu. Była to Friday, więc teraz... W Australii jeszcze jedziesz na takich wózkach czasem? Yy, no niestety nie tak daleko. Krótkie wycieczki. Teraz jesteśmy winni słuchaczom wyjaśnienia. Już trochę zdradziłeś, jak to było z tym wózkiem. Chciałeś pokonać dystans 13 tysięcy kilometrów z południa na północ Ameryki Południowej. Korzystałeś jedynie z sił własnych mięśni albo z urządzeń, które działały powiedzmy grawitacyjnie, czyli bez silnika. Był rower, był rower wodny nawet przez chwilę. No i był też ten właśnie wózek sklepowy. To była zaplanowana rzecz wcześniej, czy taki odrównoważony? spontaniczny. spontaniczny. Wózek słabowy zdecydowanie z peryczną sytuacją. Jak to było? Zobaczyłem supermarket, wózek i kurczę mówię, ja może bym, może bym jednak wyszedł z nim i, i pojechał po asfalcie, czemu nie? To był impuls. Po prostu wychodzę, ochrona się nie ogląda, skręcimy w bok i pożyczyłem sobie wózek bez pytania. Aha, ale wiesz o tym, że kilka milionów ludzi słucha tej naszej rozmowy w tej chwili i właśnie się przyznałeś do tego, że pożyczyłeś sobie, sobie wózek, ale to było, gdzie to było? W, w Chile. Chile, no to może nie tam akurat słuchacze, może nie za bardzo w tej chwili no. słyszą. No dobra, i wziąłeś wózek i co dalej? No i wyjechałem za miasto i szedłem. Całe miasto przejechałeś z tym wózkiem? I całe miasto było kojajkę i wyszedłem na dalszą część w kierunku północy. Szedłem przez, bodajże, 5 dni, to było, aż skończył się asfalt. I to wyszło 180 km, ale niezapomniane były przede wszystkim zjazdy, bo tu można było na tym wózku wisieć. Nogi służyły jako ster i hamulce. Mhm. No jedynie przed zakrętami wiadomo, trzeba było trochę zwalniać. I... No ale to były autostrady, drogi górskie, co nie, to było? Tam w tym chile środkowym jest tylko jedna droga asfaltowa, wąska, bardzo rzadko uczęszczana. I tą drogą właśnie jechałeś? Jest Wózkiem? Tak, tą jedy jedyną. Dużo zakrętów? Nie było tak źle. Czasami trzeba było wyhamować zawczasu. A tak jak hamowałeś? Zeskakując i wyhamowując nogami. Wymiana butów była potrzebna po tych 180 km. No na pewno km? się przyczyniło, że szybciej się starły mi te podeszwy. Rozumiem, że były te zjazdy, więc pewnie było łatwiej, ale też były odcinki poziome, płaskie, gdzie wózek trzeba było pchać, no to po co ci ten wózek był potrzebny? Ponieważ ja wcześniej szedłem już parę miesięcy z plecakiem. Bo w sumie i... cała wyprawa niecałe 300 dni ci zajęła. Tak, 9,5 miesiąca, mhm. więc tym plecakiem się już też nachodziłem, a nagle miał ten odcinek asfaltowy, więc och, czemu by nie zrobić, spróbować czegoś innego. Po płaskim też było dobrze, nie, bo luźne były plecy. Tak sobie jedziesz tym wózkiem, mijają cię samochody, normalna rzecz? No różni ludzie reagowali, niektórzy z uśmiechem, niektórzy pokazywali mi, że chyba mam coś nierówno pod sufitem. A mieli rację? Myślę, że nie. Nie jesteś nie. trochę wariatem? No mo może, no może trochę tak, ale <grym> jest to kwestia podejścia. No nikomu krzywdy tym nie wyrządzałem. Był wózek i był też jeszcze jeden pojazd kołowy, oprócz roweru oczywiście, była hulajnoga trójkołowa i to... też były zjazdy. Tylko tam już się, wtedy już się nakręcałem, bo to już było po wózku, już było po taczce. I, no tak, jeszcze była taczka, to zaraz o tym powiemy. No jak, jak to zobaczyłem kolejnego? hulajnogę w sklepie, szukam rolek, szczerze mówiąc, ale zobaczyłem hulajnogę i, i nie kupiłem jej, stwierdziłem, że to nie, nie, no, nie aż, tak, aż tak źle ze mną nie jest. Ale pół godziny po wyjściu wróciłem i mówię, jak nie spróbuję teraz, to nigdy w życiu prawdopodobnie na takiej hulajnodze się nie przejadę. To był pierwszy raz? No na hulajnodze tak, jeszcze trzy kołowej. I jak się jeździ na takiej hulajnodze? No, znowu z jazdy. Tym razem z jazdy to był problem, bo mijałem coś takiego jak taką prędkość, przy której jeszcze jestem w stanie się zatrzymać. A miałeś jakiś licznik, wiedziałeś, jak szybko się poruszasz? Czy piesem miałem w kieszeni. No więc mogłem jak już 40 na godzinę było maksymalnie. Hulajnogą. Hulajnogą. Ale to już było trochę poza strefą zdrowego rozsądku. Jakbym tam wyrzucił jakiś kamień był po drodze, asfalt nierówny, to bym się trochę potłukł. Z jazdy po czasie przynosiły mi wielką frajdę, po adrenalina. Czytałem w Twojej książce opisy tego, co się wydarzyło na trasie i zauważyłem jedną rzecz, która się powtarza. To znaczy sporo niepowodzeń w ramach tej wyprawy było. Jakieś zgubione sprzęty, zgubione drogi, zgubiona trasa, ścieżki. Pech, czy brak przygotowania? Przygotowanie było, ale wszystkiego przewidzieć się nie da. I też brak szczęścia, zgadza się, uszczerbki w przygotowaniach, a również też ta spontanika, te zmiany, mapa wszystkiego nie powie, pogoda odpowiednia, więc różnie bywało. Kubienie dróg, to było bardzo częste tam, bo ja nie chciałem iść w ogóle drogą szosową, czy po prostu wyznaczoną, tylko próbowałem jak najwięcej na Zymut. No i nagle pojawia się klif, pojawia się zbyt głęboka rzeka, czy zbyt rwąca. Trzeba było dużo rzeczy zmieniać lub próbować się temu przeciwstawiać, a czasami bardzo błędne decyzje się zdarzały. Na przykład w parku Pumalin, kiedy po czterech dniach się przedzierałem z maczetą przez las. I a jaki to był kraj? Chile. I dotarłem do głównej rzeki i niosiłem sobą ponton, żeby tą rzekę przekroczyć, ale ja już miałem tak dość przedzierania się przez ten las, bo miałem momenty, że miałem 300 metrów na godzinę, Tyle potrafiłem pokonać, więc siadłem w ponton i mówię, a spłynę sobie, czemu nie? Jest łatwiej. I okazało się, że na mojej drodze pojawiło się drzewo przewalone przez całą rzekę i ja wrąbałem w to drzewo i nie umiałam się wydostać, to była pułapka, nurt mnie dopychał, nie umiałem nic zrobić i w pewnym momencie no, wyrzuciło mnie za burtę. Zobaczyłem, że wszystko odpłynęło, cały ponton, pieniądze, telefon satelitarny, paszport, jedzenie, ubranie... I nagle jestem w miejscu, gdzie od czterech dni nie widziałem ani jednego człowieka I jestem bez niczego Hipotermia, jak tu przetrwać noc, jak się stąd wydostać I wiedziałem, że to z własnej głupoty, bo nie powinien był płynąć takim pontonem na, na górskiej rzece Biegłem przez godzinę wzdłuż rzeki, żeby się rozgrzać I jakoś się modliłem, żeby ten, ten ponton po prostu go nie wywróciło, nie zatopił się, czy nie wypłynął w morze Ty go widziałeś, jak on płynie sobie dalej sam? nie, on nie zniknął za pierwszym zakrętem No i po godzinie szczęście mi sprzyjało Wyrzucił go na brzeg na końcu książki są tabele, gdzie bardzo dokładnie, bardzo precyzyjnie opisałeś sprzęt, jakie były używane. To są dwie strony bardzo gęstym drukiem zapisane. Zapisałeś jakich sprzętów, używałeś jakich urządzeń, jakich odzieży nawet, są komentarze. Jest osobna tabela, która pokazuje ile kilometrów, jakim środkiem transportu, gdzie się poruszałeś, ile dni spędziłeś w jakim kraju, a nawet ile kilometrów pokonałeś drogą asfaltową albo albo ścieżkami. To mam wrażenie, że jesteś takim szczególarzem. No, zgadza się, jeśli tu można powiedzieć, że mam gdzieś jakiegoś świra, to myślę, że tabelki to jest to jest ta moja taka pasja bez dwóch zdań. Tych tabelek ja miałem grubo ponad 10, ale stwierdziłem, że żeby nie przesadzać już to, te tej książki daliśmy tylko 5. Te tabelki właśnie na koniec dnia. Chyba dla mnie największy relaks, po prostu podsumowanie, podliczanie tego. Ja uwielbiam cyfry, uwielbiam statystyki i to była zabawa. A sprzęt lekki, ten opisywany tam, w Sydney pracuje w sklepie outdoorowym, więc jest to częścią tego zboczenia zawodowego. Ale chodzi o to, że mając na plecach lżej, idzie się łatwiej i szybciej, więc to była znaczna część przygotowań. Michał Kozok jest z nami, ten, który przeszedł, przepłynął, przefrunął też miejscami, bo parę lat nie używałeś przez Amerykę Południową z południa na północ. Wracamy do rozmowy za chwilę. do południa jest Michał Kozak. Rozmawiamy o jego wyprawie w Ameryce Południowej. Siłami natury z południa na północ. I rozmawialiśmy tutaj o tym sprzęcie, który wziąłeś ze sobą. O tym, że on powinien być lekki. W książce jest opis, jak starałeś się, żeby on lekki był. I to jest opis taki dość wariacki, bo no, te starania były daleko bardzo posunięte. No jak coś robić, to robić dobrze, ale myślę, że tam zabrnąłem chyba jednak za daleko. A co robiłeś konkretnie? Wymieniałem sprzęt na rzecz lub po prostu rezygnowałem z rzeczy, które teoretycznie trzeba mieć, a tak naprawdę w praktyce po przeanalizowaniu nie trzeba. Na przykład? Nóż. Jeśli nie polujemy, nie, nie, nie chcemy obrobić łosia, to ten nóż nie jest nam potrzebny. Na przykład karimata nie musi być długa, może być króciutka, moja miała 70 cm. Ale ty jesteś chyba wyższy niż 70 cm? No, plecak pod nogi, a karimata, żeby tylko była na część korpusu, a kurtka pod głowę. No dobrze, ale karimata to nie waży chyba zbyt wiele. Gram do grama, 50 rzeczy. Każda po 100 gram mniej wychodzi 5 kilo. Próbowałem, żyłeś, za założyłem sobie tak, żeby o żeby plecak miał poniżej 6 kg, oprócz oczywiście jedzenia i wody, bo to zależy od odcinka. I tak się udało oczywiście. I dążyłem do tego i, i jeśli te część elektroniki opakowałem po kieszeniach, to plecak cały z całą zawartością miał poniżej 6 kilo. Ciekawe rozwiązanie zastosowałeś, jeżeli chodzi o wyżywienie. Tutaj mam na myśli te paczki z jedzeniem, które czekały na ciebie już na trasie. Tak, wymyślałem sobie, że żeby iść szybciej, a więc przyjemniej i, i spędzić krócej czasu, czyli nosić też mniej jedzenia. Jadąc na miejsce startu, zakopywałem w ziemi lub wieszam na drzewach paczki z jedzeniem. Czyli wcześniej byłeś w tych miejscach, które spodziewałeś się minąć w czasie podróży? Y, tylko na pierwszą ćwierć trasy, tam gdzie planowałem to pokonać pieszo. I tam właśnie idąc później z powrotem już na północ, odnajdywałam swoje rzeczy właśnie na drzewach czy zakopane. A co zakopywałeś tam w ziemi? Całe jedzenie, czyli liofilizaty, batony energetyczne, zupki, suszone owoce, orzechy, wszystko co było wysokokaloryczne. A wszystkie paczki udało Ci się odnaleźć? Cudem tak, mimo że trzeciego dnia zgubiłem GPS-a i musiałem je odnajdywać je po prostu z głowy. No było to takie uczucie jak szukanie skarbu. W tym wszystkim jeszcze się pojawia postać Twojej żony. żony, którą wtedy jeszcze, kiedy była dziewczyną, Twoją partnerką, Postanowiłeś się opuścić w zasadzie po to, żeby zrealizować to swoje marzenie, bo realizacja tego marzenia zajęła ci prawie dekadę, prawie 10 lat. I żonę wtedy jeszcze, dziewczynę, opuściłeś, ale potem żona się pojawiła, dziewczyna wtedy jeszcze, ponownie i stała się towarzyszką, wsparciem. Gdyby nie żona, to poszło mi znacznie, znacznie ciężej. Mam szczęście i Ewelina jest zdecydowanie moją taką podporą i psychiczną i, i również towarzyską w całych tych i przygotowaniach i wyprawie. Mam tutaj szczęście. Padło imię Ewelina, jeszcze z jedno imię Grażynka. No, Grażynka to druga kobieta w moim życiu tutaj. Dość i... specyficzna. Tak, no bo jest to właśnie zaprzeczenie wszelkich ultra, light, lekkich trackingowych systemów. Wziąłeś coś, co w zasadzie nie było ci potrzebne. Ale Zgadza może się. jednak było potrzebne. Czyli właśnie trzeba robić wyjątki od reguły, żeby mm -hmm. potwierdzić swoje wariactwo. I... Kim jest Grażynka? Grażynka do dmuchana kaczka, która mi towarzyszy już w różnych wyprawach od ponad 10 lat. Jest taki mój talizman. Dmuchana kaczka. To muchana kaczka, dosłownie. I do czego ona służy, ta muchana kaczka? Dla towarzystwa, dla śmiechu. To znaczy, rozbijałeś sobie namiot w nocy, gdzieś jakiś las, gdzieś przy drodze, nikogo dookoła, muchałeś kaczkę. No. Kaczka sobie stała obok. Taka muchana kaczka do pływania, prawda? Bo ona do tego może służyć. Dokładnie. I co dalej? Tak sobie rozmawialiście? No nie, a, aż tak źle ze mną nie jest. No ale, ale towarzyszyła mi i nosiłem ją często tam, gdzie nawet nikogo nie było. Ona była przywiązana do tego plecaka, dopóki ją po prostu krzaki i ostre rośliny nie, nie przekuły. To gdzie jest teraz? O, u mnie w plecaku obok, ale już w formie wulkanizator by się przydał. dobry. <ścoughs> często głodowałeś na trasie? Y, miałem raz 16 dni, kiedy nie miałem możliwości nabycia pożywienia. Pod koniec już byłem zupełnie bez jedzenia i był to moment, kiedy przekonałem się, co znaczy głód. A co to jest głód w takim razie? Dla kogoś to musi cały czas przejść do przodu? No nie jest to przyjemne uczucie, aczkolwiek, tak jak ja zawsze powtarzam, to ja tu miałem na własne życzenie i ja wiedziałem, że ja z tego wyjdę. I tutaj dwa, trzy dni na, na większym głodzie to też nie jest taki większy problem. Aczkolwiek nie chciałbym tego powtórzyć już. Masz, myślę, umiejętność angażowania się w ciekawe przedsięwzięcia, ale takie, które też zakrawają jednak o tak bym jednak to określił. I Tutaj cofnijmy się troszkę do czasów, kiedy miałeś okazję odwiedzić Koreę Południową i tam zaangażowałeś się jako trener siatkarski. Zgadać. Tak, no to było też niezbyt rozsądna decyzja za przygodą zorientowałem się już tuż przed wyjazdem, że organizacja, która mnie zatrudnia tam, to właściwie Sekta Muna. Sekta Muna ta słynna. Tak, i mimo że wiedziałem, gdzie się pakuję, mówię: A nic mi nie będzie, pojadę. No i tam przeżyłem jeden z najcięższych chwil w moim życiu, bo myślałem, że wpakowałem się w coś, skąd nie ma powrotu. Jak to wyglądało? O tym w chodzi, byśmy mogli zrobić. Sekta miesza ludzi, żeni z różnymi nacjami i tam próbowała mnie ożenić, abym po prostu już oddał się panu Munowi. Do końca swoich dni. Była jedna wielka, jedno wielkie pranie mózgu. Yy, na głodzie, na niewyspaniu, na różnym klepaniu się po plecach, różne media. To był kosmos. To było tak, że ja po czasie też sam nie wiedziałam właściwie, że oni nie są tacy oni są fajni. Zrobili mi się z mózgu też, ale udało mi się jednak oczeźwieć umysłowo i, i wyjść. To jest ta sekta, którą mogą Państwo kojarzyć z tych stadionowych, grupowych ceremonii małżeńskich. Wtedy, kiedy mnóstwo, mnóstwo ludzi na stadionie, tysiące ludzi. Kilkanaście 12 tysięcy tak. byłem Uczestniczo... na tym stadionie, Byłeś. ale nie z partnerką obok, tylko jako widownia. O, zgroza. Bo dociera do mnie świadomość, że to się dzieje naprawdę. i Mogłem wtedy, mogłem tam wsiąknąć i całe moje życie wyglądało zupełnie inaczej. A była taka groźba? Zdecydowanie. Co Cię uchroniło? Myślę, że zbiegi okoliczności i w miarę zrozumienie, o co tak naprawdę chodzi, i wycofanie się, i bycie asertywnym. Myślę, właśnie że to, że potrafiłem powiedzieć nie w pewnym momencie, było tym ocaleniem. Dwa lata temu spełniłeś swoje marzenie, czyli przeszedłeś, przebyłeś Amerykę Południową, z południa na północ. Prawie dekady się zmierzałeś z tym pomysłem, z tym marzeniem. Marzenie spełnione, i teraz co? czas na stabilizację. No pytam też w kontekście tego, że masz, masz żonę, masz dziecko, mieszkasz tam, gdzie chciałeś mieszkać, czyli w Sydney, na karku już 40 lat. Co ta dalej? Ta wyprawa była tylko kolejnym etapem w życiu. Był ten pomysł, został zrealizowany. Teraz się żyje jeszcze tą przygodą. W głowie się pojawił kolejny pomysł i pomału, pomału wiem, że się tego przygotowuje. Oczywiście dziecko Troszeczkę trzeba zmienić nastawienie i perspektywę, ale nie oznacza to, że ja zrezygnuję z swoich planów, po prostu będę je modyfikował do sytuacji. Głównym moim marzeniem takim, do którego będę dożył przez następne kilka lat, teraz ja chciałbym przekroczyć Australię z schodu na zachód, również bez użycia silnika, no i tam będzie ta główna moja, moje hobby to pustynie. Miałeś też okazję zobaczyć Atakamę, prawda, w Ameryce Południowej? Tak, mam taki, skontrowałem sobie taki pustynny wózek, na którym jestem w stanie udźwignąć, ciągnąć 150 kg, więc wody wystarczająco i Atakama dla mnie to też była frajda, przejść ją w ogóle bez wspomagania zewnątrz całkowicie, być zależnym tylko od siebie, to, to rewelacja i australijskie pustynia też, ja, ja to kocham. A jak się żyje w Australii w tej chwili? Łatwo. Piękna pogoda, wspaniali ludzie, dobra ekonomia. Choćbym chciał, nie mam za bardzo na co narzekać. Michał Kozok, Polak, Australijczyk, biegacz, kierowca hulajnogi i wózka sklepowego, laureat Kolosa 2013 i autor wydanej właśnie książki Siłami Natury, czyli Bez Silnika przez Amerykę Południową. Dziękuję Ci za rozmowę. I kilka egzemplarzy tej książki. Książki Michała czeka teraz na Państwa. 22 i 7 trójk. Śmierć. Ryba, to czego chcę, lufa, już mi nie grozi, ryba, też chyba nie. Ej, nie lufomanom, nie dam rady, ej, rybo, lufo, ma, nie lufomanie, wytękuj mnie. Bądź zawsze przy mnie, lecz bez przesady, nie rób za to mi, bo będziesz żyć. Odpływa do mnie aż po stronę Ogromna wypełniona głowę I straszy mnie ogromna ryga lupa Że nie powiem jej, dlaczego we mnie zdecydować Paranormalny dziki rzek To w porze mój odzyskane poety I zwęg Hej, niebo no nie dam rady nie niebo lufoma, nie Bądź zawsze przy mnie, lecz bez zasady. nie jesteś cieszy, nie zwróć na to, że ci go będzie źle dawniej. Tak Telefony jeszcze dzwonią, więc zakładam, że książki Michała Kozoka jeszcze są. Proszę dzwonić, 22 i 7 trójek. Teraz Eminem, a za chwilę film.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 He's so mad, but he won't give up that he know he won't have it, he knows His whole back city's ropes. It don't matter, he's dope He knows that, but he's broke He's so stagnant, he knows When he goes back to this mobile home That's when it's back to the lab again, yo This old rap city better go capture this moment And hope it don't do better Lose yourself in the music The moment you own it You better never let it go You only get one shot Do not miss your chance to blow This opportunity comes once in a while Chance to blow, this opportunity grows once in a lifetime. Curious! Souls escaping through this hole that is gaping. This world is mine for the taking. Make me king as we move toward a new world order. A normal life is boring, but superstardom's close to post mortem. It only grows harder. Homie grows hotter. He blows, it's all over. These hoes is all on him. Coast to coast shows, he's known as the globe. Cold. Call rage, tear this motherfucking roof off like two dogs cage. I was playing in the beginning, the mood all changed. I've been chewed up and spit out and booed off stage, but I kept rhyming and stepped right in the next cipher. Best believe somebody's paying a Pied Piper. All the pain inside amplified. Po Yeah. yeah. Za kwadrat jedenasta. Ryszard Jaźwiński, o który dzisiaj o filmie Złota Klatka opowiadać będzie. Niegdyś w kinach mieliśmy produkcję polską 300 mil do nieba. Teraz mamy produkcję hiszpańsko meksykańską Dramat, który opowiada o młodych uciekinierach, którzy próbują nielegalnie przedostać się do Stanów Zjednoczonych. O Złotej Klatce z Małgorzatą Borychowską rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Gdyby spojrzeć na listę nagród, które ten film zdobył do tej pory na festiwalach, to jest ona naprawdę imponująca. To prawda. Jest to jeden z najbardziej utytułowanych meksykańskich filmów ostatniej dekady. Film, który w Meksyku otrzymał dziewięć meksykańskich filmowych nagród, przyznawanych przez Meksykańską Akademię Filmową, w tym dla najlepszego filmu, za najlepszą reżyserię, dla młodego zespołu aktorskiego. Cała ta festiwalowa droga zaczęła się od festiwalu w Cannes, gdzie film miał swoją premierę, premierę światową, tak? Premierę światową i tam otrzymał nagrodę dla młodego zespołu aktorskiego. Od tamtej pory posypały się nagrody na wielu festiwalach, m.in. w Palm Springs, w Hawanie, w Mar del Plata i w kilkudziesięciu jeszcze innych miejscach festiwalowych na świecie. Jest to debiut młodego reżysera, Diego Kemada Dieza. Być może jest to nowy Alejandro Gonzales Inaritu. Zresztą reżyser był współpracownikiem Inaritu w Stanach Zjednoczonych, więc jest to wielka nadzieja meksykańskiego kina. No I też łączy właśnie te amerykańskie wątki, bo film jest produkcji meksykańskiej, Hiszpańskiej, ale właściwie opowiada o Stanach Zjednoczonych, a przynajmniej o marzeniu głównych młodych bohaterów. Film opowiada o pewnej odysei. To jest to taka hybryda gatunkowa na pograniczu filmu dokumentalnego i filmu fabularnego. Dlaczego? Dlatego, że ten film opowiada o prawdziwych zdarzeniach, które mają miejsce w tym rejonie świata. Opowiada o wędrówce tysięcy gwatemalczyków, Meksykanów, którzy pokonują tę drogę pociągami towarowymi nielegalnie by przedostać się do Stanów Zjednoczonych, do Los Angeles. W poszukiwaniu po prostu lepszego Przecież życia i taki też jest los właściwie nastolatków, bardzo młodych ludzi. Ten film opowiada o końcu też dzieciństwa. Nastolatki, o których życiu opowiada reżyser, to młodzi ludzie, którzy wiedzą, że ucieczka z ich miejsc do właśnie Los Angeles to jedyna szansa na przetrwanie, nie tylko dla nich, ale dla całych ich rodzin. I to są historie, które powtarzają się w wielu przypadkach. Ich losy odzwierciedlają, zabierają losy wielu tysięcy ludzi z tego regionu świata. Oczywiście z jednej strony to historia bardzo lokalna i nawiązująca do konkretnej rzeczywistości, a z drugiej strony uniwersalna, bo przecież podobne sytuacje mają miejsce w różnych miejscach świata. To prawda, w Polsce również mieliśmy też nasz film pod tytułem 300 mil do nieba. Można je ze sobą zestawić. No, można je ze sobą zestawić i to jest podobna historia. Tyle, że tutaj wymiar tej wędrówki jest nieco bardziej tragiczny. Bohaterowie, to jest bardzo ciekawe, to jaką metodę reżyser przyjął w trakcie realizacji tego filmu. Mimo, że był znany wcześniej scenariusz, i dialogi, to reżyser nie powiedział, co będą grać młodzi bohaterowie następnego. Więc każdą kwestię dyktował im przed każdym ujęciem. Poza tym każde z ujęć w filmie było zrealizowane linearnie. Przede wszystkim po to, by młodzi aktorzy mogli jeszcze wydobyć z siebie większą prawdę emocjonalną. A tytułowa Złota Klatka? Tytułowa Złota Klatka to idyliczne miejsce, do którego zmierzają bohaterowie, które jest piękne, wspaniałe, ale też jest więzieniem. O filmie Złota Klatka, który już w kinach rozmawiał Ryszard Dziawiński z Małgorzatą Borychowską. Tu trójka za 10,5 minuty 11. My face your friend When my love gone tumbling down, Solomon Burke said, "If you leave me, why don't you call me?" James Brown said, "When you're tired of what you got." To Van Morrison. Były już książki, rozdawaliśmy i już rozdaliśmy wszystkie, więc proszę w tej sprawie już nie dzwonić. A teraz będą zaproszenia na dzisiejszy koncert, podczas którego wystąpią Czarny Hajfi i Iza Kowalewska. Dzisiaj o 19.00 zapraszamy w imieniu Agnieszki Szydłowski. 22 i 7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 Uciekam od twoich bron. Coś mi to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 to promocja. Dzisiejszy program alternatywny zaczynamy koncertowo. Gdy na świeżość z w miłość ka. Na scenie czarny Hi-Fi z towarzyszeniem Izy Kowalewskiej. Ten koncert jest rozgrzewką przed festiwalem Red Bull Music Academy Weekend Warsaw. Koncert czarnego hi i Izy Kowalewskiej zaczynamy po 19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 Słuchają Państwo